Aleluja. Aleluja. Aleluja! Rozumiesz? On nigdy nie mówi o grzechu do mnie. Który mówią, Duch Święty przekonuje o grzechu. Ja mówię, ale kogo? kogo? Świat! To nie jest napisane, że chrześcijan. I nie o grzechach, tylko o grzechu. To jest napisane o grzechu. Czytajmy dobrze? Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Kogo? Świat. Ty masz Ducha Świętego, Duch Święty nie przekonuje Cię, Ty grzech widzisz. Kto mi powie, że jest narodzony z Bożego Ducha i grzechu nie widzi? To jest bzduda. No Bardzo przepraszam. No, człowieku, no ja nie wierzę w to, że jest taki chrześcijanin, który nie widzi. On nie, nie widzę nic, nic złego w tym. Ja, no to nic złego, ja Ty nie jesteś nawrócony. Ja naprawdę tak mówię do ludzi. Ja mówię Ty nie jesteś nawrócony. Nie? Ja mówię nie, bo Ty nie widzisz grzechu. No, ja, ja, ja, z, od, ja od 2001 roku widzę grzechy! Przychodzi grzech, do mojego tego widzę! Słuchajcie, od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, ja nie mam takiego momentu, i ja się nigdy tak nie usprawiedliwiłem, że ja, Panie, nie wiedziałem, o amen. Ale proszę ci, masz moją naturę, no weź, proszę się! Aleluja! No, no ludzie, no proszę, zawsze pierwszy kielisek jest na trzeźwą. <śmiech> Jak ktoś, Powiem coś takiego, co może jest bolesne. Jak ktoś nie widzi grzechu w swoim życiu, które popełnia, tak? Jego dusza i ciało, to ja podważam narodzenie jego z Amen. Amen. Ja to podważam. Amen. Bo jest wtedy natura świni prawda człowieku. Ale jeżeli ktoś nadaje temu rangę i tym żyje, to jest szaleńcem popularnym. Jeżeli narodziłeś się z Bożego i widzisz, to, to szybciutko z tego wyjść, z tego się szybciutko. Derek Pryt mówi, pokutuj szybciutko. Amen. Kenneth czy mówi, szybciutko się pokutuje. Pokutuje Amen. się w triwiga. Amen. Coś się pojawia. Por, por, por, por. Kiedyś do Boga mówiłem tak, Boże, bo ja byście miałem problemy natury seksualnej. I ja mówię tak, Boże, na początku to było mówię, jak to jest? Mówię, no naokoło na przykład idę i widzę, ja z Bogiem tak rozmawiałem. I widzę na przykład kobietę, która tam, krótka spódnica, jakaś tak się tam i mówi, no i tak ją zobaczyłem, mówi, co się ze mną dzieje? bo mówi, nie, to nie jest grzech. a okay. Mówi, ale jak drugie raz na to spojrzysz, to popełniłeś grzech. No. Wiesz o to chodzi? Bo już zdecydowałeś o tym. Jak ona, jak ona Ci tam wlazła z tym biustem tu, no to nie, to nie był grzech, bo ona tam wlazła. Wiesz o to chodzi? I Ty nie zgrzeszyłeś, Ty nie musisz tam przychodzić, pani opówam swoje oczy w krwi Jezusa. To jest religia, to jest religia, to, jest, no to, to są wyobrażenia religijnych ludzi, bo to, że coś, coś mnie skalało, nic Cię nie skalało, szamło na Cię mogą wylać się, otrząśniesz, Ty masz Ducha Bożego. Amen. Ale jak drugi raz powiedziesz oczami, to Ty już zdecydowałeś i z tego już trzeba powiedzieć Panie mi, że się tam patrzyłeś. Tak? Ja musiałem wiedzieć od Boga pewne rzeczy. Bóg mówi, pamiętaj, zawsze będziesz wiedział, że coś jest nie w porządku w Twoim życiu. Zawsze. Amen. Zawsze. Możesz być w tym oparty. Kiedyś pokłóciłem się z moją żoną. Znaczy, no ja się pokłóciłem, bo ona to się ze mną nie pokłóciła. Ja się pokłóciłem z nią i się tak pytam. Nie będę się odzywał, nie? W putusku byliśmy wtedy. Słuchajcie, idę i się nie odzywam. W ogóle taki jestem w ogóle zaparty. Mówię w sobie w ogóle. Ja już dziś nie pamiętam, żeby wam nie powiedzieć, jakiś był napis, bo już tak sobie. No człowiek się tak może zatwardzić. W godzinę. Tak się może zatwardzić. Taka jest dusza nasza. Kłupia, że taki napis był na, na jakaś reklama, i z tej reklamy do mnie Bóg ktoś powiedział. Ty, czego się posępiasz, czego, czego się zastępiasz, coś takiego w ogóle wiesz, rozumiesz, ale ja to, ja to lekceważyłem, bo ty możesz to lekceważyć, ale nie mów mi, że ty nie wiesz. Nieprawda. Ja nie wierzę w to, że chrześcijanie nie wiedzą, że mają problem, że się obrażą. Że ktoś się obraził, obraziłem się. Ja mówię w Taki francuski duch Lafoch, la Francuski foch. To jest taka sama, taka sama zaraza jak, jak każda inna. Że się obraziłeś, Nie możesz się obrażać na nikogo. Ale pamiętaj, ty wiesz, że się obrazisz. Nikt mi nie powie, że się nie wie, że się obraził. Nie, ja, ja nie jestem obrażony na ciebie. Nie, nie. Kochani, obrażona jestem. Nie. nie, nie jestem na ciebie obrażona przychodzi, plecami się odwróciła. Kochanie, ale obrażona. Nie! Zresztą to grzech się obrażać! W poniedziałek, w piątek, przecież tak samo. Nie jest obrażona na niego, absolutnie. Piąty dzień tyłkiem śpi. Do niego, wiesz My wiemy, że grzeszymy. To nie ma, że Duch święty nas przekona teraz o grzechu. Świat jak. Chyba, że jesteś świat. Ja nie jestem światem. Jak nie jesteś świat, to cię nie będzie przekonał. Jak jesteś świat, to cię przekona. O jednym grzechu, że nie poznałeś Jezusa. Tam jest jeden grzech, Jeden grzech.